私たちは1つの部屋の2章の部屋の2つの部屋の2章の部屋の2つの2つの2つの2つの2つの2章の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2章の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2の2つの2つの2つの2つの3つの2つの3つの2つの3つの2つのの2のの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 I uzupełniajcie Waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je b o i e m posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego j e z u s a Chrystusa.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 Dlatego zamierzam z a r e c przypominać Wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać Was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzami będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście przy po moim odejściu stale to mieli w pamięci.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 富士山の名前は、プロロスケのようなもを知っていると言っている言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っているといる言っていると言っているといる言っていると言っているといる言っていると言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言う言うと言うと言うと言うと言う言うと言うとうとう言うとう言うとう言うとう言うとう Myśmy śpiewali pieś, ń w której żeśmy mogli wyrażać, że Pan Jezus nas mocno trzymał. A ten mąż, który napisał ten list, to on to do głębi doświadczył swojej myśli. A ja nawet myślę, że p e t a który tworzył t e pieś, ń Musiał z pewnością często myśleć o Piotrze. Erfahren, hat,、er、Piotr tego doświadczył, gdy pan go podtrzymał i y, on y, uniknął niebezpieczeństwa utopia się. Petrus gesagt,、er、A Piotr również otrzymał y, zapewnienie swojego pana, że on się za nim modlił. Kam, um、wtedy, gdy przyszedł Satan, aby kusić Piotra, i、no, w e n Petrus auch v e s a g t o、so、h a d r ihn f e h a l t e I nawet wtedy, gdy Piotr zawiódł Pana, to Pan go jednak zatrzymał. Herr a m Ende dem Petrus die Heere anvertraut. A pod koniec swojej służby Pan na Ziemi powierzył całą Trzodę Piotrowi. オブドゥアリスティアポストーア・ピョトラソンドゥオデンナト、ジェオンスウォヨンスウォジベン・パスタースコンバーゼポワジニポトラカオ。 アレチェデフィスキンオニメスカリナトレニオベツネイツ r ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ h ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツのツツツツツツツツツツツツツツツツ e ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ m i ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ Vers 1 i 2 des 1. Kapitels. To możemy przeczytać w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w pierwszych dwóch wierszach, w pozdrowieniu Piotra. A w trzecim rozdziale, ale już tego drugiego przez nas r o z w a ż a n e g o listu, zaleźmy, dieselmi że spowodami. to są c z y t a m y również, że ten list jest skierowany do tych samych odbiorców. Bo on tutaj pisze do nich od razu w pierwszym w i e r s z u Listen, umiłowani jest już drugim listem, który do Was pisze. w t y m drugim liście Piotr chce. Wierzących ostrzec przed dwoma wielkimi niebezpieczeństwami. Pierwsze z nich oglądamy w drugim rozdziale. Es würden falsche propheten, falsche lehrer aufstehen in der Mitte der Gläubigen. Czytamy od razu w pierwszym wierszu tego rozdziału drugiego, że fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele powstaną wśród Was wierzących. アオニエドチェシネベンチェシャカリシャンオン、ヴィンチョンウォルノシフライハイトゥアム、ヴィンチョンウォルノシフライハト でも、もしこの時点で、が Hat, I czy możemy też i sprostać wszystkim tym moralnym Zadom,、e, które Pan nam ustanowił? Oder ob wir d ż e Dinge a e c h nicht so ernst nehmen? Albo może i my w życiu tych rzeczy nie traktujemy ważnie. Ja mogę tylko mówić za moim krajem Niem Niemcy, a nie mogę powiedzieć nic na temat, jak to wygląda w waszym kraju. Denen, sein,、ja. Można stwierdzić również, że moralny wśród tych, którzy przyznają się, że y, jedynie w imieniu Pana się zgromadzają. Dann sehen wir eine wir I drugie niebezpieczeństwo oglądamy o p i s a c h trzecim rozdziale. Petrus spricht davon, dass spötter kommen werden. Piotr mówi o tym, że wystąpią w czasach ostatnich na śmierć. że będą twierdzili, że wszystko trwa od czasu stworzenia świata aż do dzisiaj bez zmian. 私たちの友達と一緒に帰ってきて、私たちの友達と一緒に帰ってきて、私たちの友達と一緒に帰ってきて、私たちの友達と一緒に帰ってきて、私たちの友達と一緒に帰ってきて、私たち Jeden Tag m der Wiederkunft des Herrn j e z u s rechnen. Ale y, pytanie jest następujące: czy my w praktyce, y, każdego dnia, liczymy się z powtórnym przyjściem naszego Pana? m ü s i My nie tylko musimy trzymać mocno nauki o powtórnym przyjściem naszego Pana. Bo nauka sama w sobie nie daje nam Mocy. やっぱり、えけ、れ、えっと、どぶ s なち、な、なうけ、あれ、え s と、どぶし、なち、praktische、ほん、ん、と、は、ど、えし、な、praktische、ほん、と、どぶし、な、どぶし、な、どぶし、な、どぶし、な、どぶし、な、どぶし、な、どな、どぶし、な、どぶし、どぶし、どぶし、どぶし、どぶし、どぶし、 Praktisch n e nicht f e s t r z y m a l i t e j n a d z i e s t e h t ganz eklatant i s t n i e r e n Tagen. Diese beiden Gefahren hängen übrigens direkt zusammen. Apostel Johannes schreibt: Jeder, der diese Hoffnung hat, Apostol Jan pisał, że każdy, który ma tę nadzieję, mianowicie tę nadzieję, widzieć Jezusa takim, jakim on jest, oczyszcza siebie samego. A więc posiadając praktyczną、e, żywą nadzieję na powtórne przyjście Pana Jezusa, doprowadza do、e, prowadzenia uświęconego życia. 私たちの1つのためにこの1つの部分は、お父さんにお願いします。お父さんにお願いします。 p o z w ó l c i e że podzielę króciutko ten pierwszy rozdział. W pierwszych wierszach mamy pozdrowienie, der r e i n ganz b e s o n d e r Charakter Pozdrowienie, które akurat w tym liście nosi szczególny charakter. W trzecim i czwartym w i e r s z u oglądamy to, co Gott nam podarował. Als eine Voraussetzung für ein wirklich. Jak warunek początkowy dla prowadzenia rzeczywiście życia poświęconego Bogu. W wierszach od 5 do 11 o d n o d a m y te praktyczne napomnienia, a szczególnie to widzimy w wierszach od 5 do 7. アビ e メフロワジ、ザヘンテドテ、アビシメフロワジリ、ジュチェボゴボイ 最後に12 bis 15の時のダンスとキャッチボールを見つけた。 Und in den Versen dann 16 bis, 19, 16 bis 19, spricht er von dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Das ist also dieser Abschnitt, der den Spöttern folgen, so, die sagen: der kommt ja doch nicht. To jest właśnie u r y w e k który miał zapobiec temu niebezpieczeństwu opisanemu w trzecim r o ę a z e czyli temu na ś m i e r m którzy mówili, pan w ogóle nie przyjdzie. A Piotr był tak mocno przekonany o tym przyjściu pana w chwale i mocy, bo, der bo on na górze przemienienia, bo e n na górze p r z e m i e n i e n n t Na tej świętej górze, jak ją tutaj nazywa. Ein i l d i e s e s herrlich, dieses Kommens des h n Jesus in Macht und Herrlichkeit schon gesehen. On mógł już widzieć、e, obraz tego, przyjścia pana w mocy ich w a l e n u w o e i、hmm. hmm. r uns den einzelnen Versen zuhören. Ich z w r ó ć m y uwagę na poszczególne Wiersze. Petrus stellt sich hier mit seinen b e a m i ピョトシトシェフェクトシェフェクトシェフェクトシェフェクトシェトシェフェクシトト Tam czytamy, jak po raz pierwszy Piotr przychodzi do Pana Jezusa. I to jest ich pierwsze spotkanie. Dort heißt es, dass der Herr Jesus ihn a n k r i e g o Du bist i m o n u powiedział, Ty jesteś Simon. Der Sohn d Jonas. Syn j o n a s o w y d e Jesus k a t e Simon. Pan Jezus znał Simona. Der j e z u s kennt a c i Pan Jezus zna je. Sein ganzes Leben. Twoje całe życie. Das I to m u c i a ł się Petrus w tym momencie wiadomoć. Petrus war dem Herrn Jesus nie v o r g e s t e l l worden. Nikt nie przedstawiał Piotra panu Jezusowi. A Piotr, pan Jezus od razu znał jego imię.、Er、Namen Pater. Od razu znał imię jego ojca. Piotr... I od razu w tym、e, okamgnieniu. Piotr, p r z e Szymon z musiał od razu wiedzieć, że ten pan zna mnie do głębi. I od razu w tym miejscu pan daje Szymonowi nowe imię. I mówi do niego, ty będziesz się nazywał Kephas. To jest hebraische nazwy Petrus. A to jest brzmienie tego imienia w języku hebrajskim, które my mówimy Piotr. Das heißt, a w ogóle to słowo oznacza kamień. Der j e z u s kennt da z k u n Pan, Pan jest na równie ż i to w ją przyszłość. o r、er、k n n t deine r g a n g e n h e t Un zna o ją p r z e s z ł o ś ć Den Simon. Zna to ją szimona. I on zna równie ż i to w ją przyszłość. I zna przyszłość Piotra. Hat es in deinem Leben auch einen klaren w e g gegeben? Czy w Twoim życiu również i nastąpiło bardzo、e, jasne odmienienie, czy takie zdecydowane odmienienie się? Ein vorher, że istnieje czas przedtem, da g e h der n a e Simon zu, i do tego można nadać to imię Szym, und ein nachher, i czy jest czas po tym, da g e h der n a e Petrus zu, któremu można nadać imię Piotr? 私たちはなかなか自分の名前を変えない。でも、なかなか自分の名前を変えない。でも、なかなか自分の名前を変えない。でも、なかなか自分の名前を変えない。 I gdy to tak o t działo się w przypadku Piotra dzieje, to pan Jezus zawsze do niego wtedy się zwracał, Szymonie, Szymonie. Przykład, ja się modliłem za tobą. A gdy Piotr upadł, i pan Jezus najpierw z nim porozmawiał w cztery oczy, er jest u n a dem r w n Petrus erschienen. Bo czytamy, że najpierw ukazał się Piotrowi w samotności. A to tak bardzo mnie kiedyś wzruszyło, że za wyjątkiem tego wiersza w Jana 1, 42, gdy czytamy, że Pan na niego spojrzał, to to wyrażenie tylko jeszcze raz czytamy. Dopiero wtedy, gdy Piotr sparł、e, się Pana.、Ja. Jesus, dekretu, czytamy wtedy, a w tym momencie、hmm. Pan spojrzał na Pana. I czytamy, że Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Sind, wtedy,、e, kiedy my upadniemy, good, to dobrze jest, jeżeli wtedy nas spojrzenie Pana spotka. I abyśmy my wtedy również gorzko zapłakali. Jesus, gesagt, Ale również wiemy i o tym, że pan Piotr a przyprowadził z powrotem na właściwe jego miejsce w、äh, obecności wszystkich pozostałych uczniów. Ale doch hat er zu i m gesagt: Simon, sojusz. a jednak i wtedy do niego się zwracał, Szymonie, s y n u j o naszowi. l u j e s z m n i e więcej niż ci? To właśnie był Szymon, który myślał, że więcej miłuje Pana niż pozostali. Aber dieser Mann ist doch auch ein Petrus. Ale ten mąż również jest Piotrem. Oder j s t dann lesen wir zwei Titel von ihm. a następnie tutaj mamy wymienione dwa t y t u ł y jego. Mamy dwa Imiona. I mamy dwa t y t u ł y jest Knecht i Apostel. On jest Sługą i Apostlem. To tak jest piękną rzeczą, gdy czytamy w jego pierwszym liście. On mówi o sobie Piotr, a p o s t o ł Jezusa c h r y s t u s a ale nie wierzy gdyby się Ale gdy wierzących się troszeczkę lepiej poznaje i Piotr wtedy、e, pisze do tych wierzących drugi swój list, so,、er、to tak się wydaje, jak gdyby on tutaj rezygnuje z takiego dystansu,、e, zachowywania dystansu przed tymi wierzącymi, a on tu teraz coś ze samego siebie im pokazuje. Der Pokryje, że on jest Szymonem.、Ja, so, Może to jak jest, gdy jakiś brat tu przyjeżdża usługiwać, Gefahr, to j istnieje takie niebezpieczeństwo, wszyscy będą ni na niego z podziwem spoglądać. Ale i ten brat jest takim Szymonem. Ze wszystkimi słabościami. Z e wszystkimi błędami. I nawet jeżeli on był a p o s t o ł e m co dzisiaj żaden z braci nie jest a p o s t o ł e m i on posiadał a u t o r y t e t który w z i e l i ł mu pan Jezus, to on jednak z drugiej strony był. でも、そこにいることは、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、にはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、 Czy i to nie jest wie, wielkim tytułem? Ist keine, ist keine Naturalnie, jeśli ktoś jest niewolnikiem, to to nie jest zbyt podniosła rzecz. Ale być niewolnikiem Jezusa Chrystusa, to z pewnością jest wielką rzeczą. A my nie odważamy się tego tak po prostu wypowiedzieć. Bo my musimy siebie samych najpierw zapytać, czy rzeczywiście takimi jesteśmy. Czy rzeczywiście Pan Jezus w moim życiu jest najwyższym autorytetem? Czy rzeczywiście jestem Jego sługą? Sługa, który tylko czyni to, co Jego Pan mówi. 私たちはこのようなことス書くのは、このようなことを書くのは、このようなことを書くのは、このようなことを書くのは、 To nie jest tak z góry narzucone. Er stellt a sich auf die m o Stufe der Geschwister. Er stellt sich auf die Stufe m o der Geschwister. Er sagt, i e r habt einen m gleich kostbaren g l a u t e n mit unserem. Er sagt, nicht, die ihr durch uns einen kostbaren Glauben empfangen h a t On nie pisze tutaj, że to przez nas, ż e s z c i e osiągnęli tą wiarę kosztowną. A pan i j e z u s w e w a n g e l i i Jana w 17. rozdziale w tym względzie zrobił różnicę. Wenn man das einmal liest, da spricht er, z i e r e t betet er für die Apostel in Johannes 17. Und dann, mitten im Gebet, sagt er plötzlich, A potem, nagle w środku modlitwy mówi, n i e t y l k o za tymi, ja proszę, ale również i proszę za tymi, którzy przez ich słowo we mnie uwierzą. Das eine waren die Apostele, für die er zuerst gebetet hat, za nich on się najpierw modlił, die um ihn herum w a r a więc wszyscy ci, którzy byli około niego, którzy z nim chodziły. A następnie spojrzenie pana wybiegał. Hinzu a l e n d i d a n durch das Wort der Apostel zum Glauben kommen würden an den Herrn Jesus. I widzimy już, wie on wszystkich tych, którzy uwierzą w słowa a p o s t o ł ó w Ale tu widzimy, że Piotr usuwa tę różnicę. i c h Johannes, Jakobus, I on mówi: My żeśmy otrzymali wiarę kosztowną Czyli ja,、e, Jan czy Jakub. I ja. I wy też. Razem z nami. Od Boga. Stell a l auf die gleiche stuko. On wszystkich stawia na jednym poziomie. Otrzymaliśmy kosztowną wiarę. Das ist der Glaube an den Herrn Jesus. To jest Diaw Pana j e z u s a Może nawet więcej. Tutaj chodzi o całą、e, posiadłość, c a ł e dobro tej e, wiary chrześcijańskiej. Denken, die Briefes, Musimy zawsze o tym pamiętać, że odbiorcy tego listu, genauso wie der Schreiber dieses Briefs, dokładnie tak samo jak Pisarz tego listu, von Geburt an Juden war. Oni z u r o d z e n i a swojego byli Żydami. Keine Heiden. i Es waren solche, die grundsätzlich an Gott glaubten. A więc to byli ludzie, którzy już、äh, z samej zasady wierzyli od początku Boga. Und doch s A g Glauben empfangen. t e haben ein wir A jednak,、oh. on tu mówi, myśmy otrzymali Wiary.、Ja、Ale m e i ja on nie ma na myśli tej wiary żydowskiej, indem sie erzogen w o r d e n W tej w i e ż y w której oni zostali wychowani,